To był Piotr Krupski i Bartosz Turkowski, Elbląg i Warszawa. Zapraszam was raz jeszcze tutaj, bo jeszcze przypomnę wcześniejszych wykonawców. Słyszeliśmy, oprócz Bartosza i Piotra, dzisiaj jeszcze Adama Bownika z Lublina. Zapraszam, Adam. Andrzeja Mierzyńskiego z Olsztyna jest pomysłodawcą tego festiwalu El Muzyki. Oglądaliście Państwo również Teatr Zmysł z Ostrudy, w reżyserii Moniki Kazimierczyk. Zapraszam Moniko, zapraszam Teatr Zmysł. Wizualizacje fotograficzne przygotowali Jacek Kowalski i Wiesław Głownia. To było to, co Państwo oglądaliście na ścianie. Opiekę, scena, światło. Krzesła dla Państwa I, to, i tą atmosferę, która mam nadzieję, że troszeczkę pozwoliła Państwu miło przeżyć ten wieczór, to przygotował Miejski Ośrodek Kultury. Były to czwarte elektroniczne spotkania z muzyką i mam nadzieję, że za rok będą piąte, będą mini jubileusze i już chyba w międzynarodowej obsadzie. Do zobaczenia za rok.